Po trzech schodkach tutaj wyszliśmy sobie z panem Krzysztofem Maciukiem na maszynę Horsza. Z góry sobie patrzymy na całe stoisko na Polagerze. Panie Krzysztofie, co za maszyna jest? Jest to maszyna o nazwie Focus. Jest to akurat model 4-metrowy, czyli Focus 4TD. Jest to maszyna, która sieje i uprawia w technologii strip-till. Jest w technologii strip co? Strip-till, czyli co uprawy znaczy? pasowej. Czyli jest to, to yy, tak jakby uprawa i siew w pasach pasach uprawy. Nie uprawiamy całej powierzchni pola, tylko i wyłącznie w bardzo wąską jego część. Natomiast my to troszeczkę zmodyfikowaliśmy i u nas polega to na tym, że są zęby rozmieszczone co 30 cm i one mają zadanie, za zadanie spulchnić, jak i umieścić nawóz na odpowiedniej głębokości. Głębokość pracy tych zębów to jest do 30 cm. Ale zaraz, zaraz, zaraz, moment, bo nie rozumiem jednej rzeczy. Czym się różni... Pasowa, bo widzę, że urządzenie wygląda tak samo jak każde inne urządzenie uprawowe. Gdzie są te nasze pasy? No właśnie, generalnie uprawa pasowa polegała na tylko i wyłącznie bardzo wąskiej uprawie pasów, natomiast my to zmodyfikowaliśmy. Te pasy są to tylko i wyłącznie te miejsca, w których pracuje ząb. Aha, czyli już kawałek, 2 centymetry gleby dalej, tego nie ruszamy. No nie mieszamy tego na, na, na, na, okay. natomiast rozluźniami poprzez samo działanie zęba. Mm -hmm. tak? Gleba Ale... jest rozluźniona, natomiast nie jest wymieszana. A dlaczego ta y, forma uprawy jest lepsza od uprawy niepasowej? Generalnie y, zamierzeniem jest tutaj ograniczenie ilości przejazdów. I żeby za pomocą jednego przejazdu uzyskać spórchnienie gleby, wysianie nawozu i wymieszanie go z glebą, czyli tutaj de facto umieszczenie go na odpowiedniej głębokości, następnie doprawienie tego i posianie w tym miejscu, gdzie jest umieszczony nawóz, oczywiście troszeczkę wyżej materiału siewnego w postaci zboża czy też rzepak. Czyli krótko mówiąc, tu jest oszczędność na energii. Tu jest oszczędność na energii, tak. To jest, to takie jest główne zamierzenie. Również jest oszczędność na samych nawozach, bo jeżeli ten nawóz jest umieszczony w takim miejscu, gdzie roślina ma łatwość dostępu do niego, też można... zaplikować go mniej. Zapikować go mniej, tak dokładnie. A tutaj widzę takie otwieralne... Co to jest? Tak. Jest to zbiornik. Zbiornik, oho, a to mieścił... Który może w którym możemy wsypywać i nasiona, i nawóz, w zależności od tego, co chcemy. Mamy tutaj dwa zbiorniki. No tu jest właśnie, tu jest drugi zbiornik. Mniejszy, ten mniejszy ma pojemność 1800 litrów, ten większy ma 3200. Ale czy to jest dedykowane, że tutaj nasiona, a tutaj nawóz, czy to wszystko jedno? Generalnie jest zasada taka, że troszeczkę więcej siejemy nawozu, więc tam, gdzie większy zbiornik jest wykorzystywany do nawozu, mniejszy do, do materiału siewnego. Natomiast są rolnicy, którzy robią to odwrotnie, bo akurat stosują jeszcze, powiedzmy, inne nawozy w postaci pomiotu kurzego, czy też innych nawozów organicznych. Ta zasobność gleby jest wysoka, więc nie widzą potrzeby stosowania dużych ilości nawozów mineralnych stąd też istnieje możliwość zmiany yy, przeznaczenia tych zbiorników i te, wtedy ten mniejszy jest nawozowym, a ten większy jest nasiennym. Maszyna jest dosyć duża, także myślę, że to takim przeciętnym traktorem nie uciągniemy tego. Jaka jest minimalna ilość koni w traktorze, żebyśmy tym sobie mogli po polu pohasać? To maszyna jest duża i trzeba pamiętać o tym, że ona za jednym przejazdem robi kilka prac. No właśnie. Czyli, czyli spórnia głęboko i jednocześnie ugniata, czyli na samo to już potrzebuje dużo energii, stąd też do 4-metrowej maszyny potrzebujemy ciągnik minimum 290 koni. No to już jest coś, to nie jest taki przeciętny ciągnik w polskim gospodarstwie. No to jest prawda, nie? natomiast jest cała, całe gro rolników, którzy już takie ciągniki posiadają, dzięki bezpośrednim dopłatom do zakupu maszyn. A ta metoda uprawy pasowa, ona jest stosunkowo popularna, mało znana w Polsce. Co tu można o niej powiedzieć? Polscy rolnicy ufają tej metodzie? Y Generalnie trzeba powiedzieć tak, że metoda jest mało znana, natomiast ci rolnicy, którzy stosują uprawę uproszczoną, dużo już na jej temat wiedzą. Już kilka gospodarstw w Polsce stosuje tę uprawę, niektórzy rolnicy już nawet dosyć długo, można powiedzieć, czyli to jest około 5 lat. I sobie chwalą. I sobie chwalą i jest to metoda dosyć skuteczna i efektywna na glebach bardzo lekkich. Bardzo lekkich, czyli a, u nas na pomorzu, na kaszubach, to byłaby świetna metoda. Tak, tak. Na przykład w województwie lubuskim mamy już kilka takich siewników, czy na zachodnim pomorzu też głównie. Akurat mają to zachodnie gospodarstwa, gdzie inwestorami są podmioty zagraniczne. Natomiast już jest też paru polskich rolników, którzy, którzy są zainteresowani zakupem tej maszyny. Zamykamy nasz zbiornik na. To może jest... O, to chyba pan! dlatego musi być tak zatrzaskiwany, tutaj podczas wysiewu jest wdmuchiwane powietrze, przez co aparaty wysiewające za każdym razem bez względu na poziom nasion w zbiorniku są jednakowo wypełniane, czyli przekłada to się na jednakowy wysiew na całej powierzchni pola. A my się przemieszczamy teraz gdzie? Na ten opryskiwacz, który stoi po drugiej stronie hali? Przemieścimy na opryskiwacz, tak jest.